Widzieliśmy już e, sześć, sześć elementów Po pierwsze widzieliśmy, że Bóg jest, jest dobry Po drugie zobaczyliśmy jaki jest problem człowieka Że problemem człowieka jest grzech To jest jedyny problem człowieka Czyli Nie ma innych problemów Jedyny problem człowieka to grzech Ja to zawsze powtarzam Diabeł nie jest naszym problemem Pamiętajcie, Ci z Was, którzy nie, nie, nie słyszeliście tego fundamentu, to po prostu przesłuchajcie tego w internecie. Diabeł to nie jest problem. Diabeł to jest e, osoba, która poszukuje ludzi trwających w grzechu. Czyli diabeł szuka błędów. Jak ja byłem przestępcą, to wiecie czego szukałem u ludzi? Błędów, przez które mogę wejść do ich życia. Szukałem ich błędu. I jak, jak znalazłem błąd, to się znajdowałem w jego życiu, w życiu tego człowieka. E, diabeł szuka grzechu, czyli błędu. Znajdując błąd, jest w stanie wejść do Twojego życia i zrujnować Ci życie. Bez błędu nie wejdzie do Twojego życia. Diabeł. Nie ma takiej opcji. Obłędnie, w jakiej konfiguracji społeczno-politycznej będziesz żył. Czy będziesz żył w tym kraju, czy będziesz żył w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek indziej. Zawsze diabeł będzie miał tą samą technikę. Mówiliśmy o tym, że e, Nowe Narodzenie jest e, jakby elementem początkowym że życie w Królestwie jest to życie, które zaczyna się od Nowego Narodzenia. Bez Nowego Narodzenia nikt nie jest obywatelem Królestwa. Każdy, kto jest narodzony z Bożego Ducha przestaje być człowiekiem i staje się Chrystusowcem. Przestaje być człowiekiem i staje się Chrystusowcem. Już nie jest ta osoba człowiekiem. Ludzie to Ci, mówimy z perspektywy, żebyśmy mieli jasność duchową, ludzie to Ci, którzy nie poznali jeszcze Jezusa Chrystusa i nie pozwolili na, Mu na wymianę swojej natury. Czyli na zabicie natury ludzkiej i wzbudzenie natury Chrystusowej. Czyli w królestwie Bożym są tylko Ci, którzy mają naturę Chrystusową. I to było, to było pierwsze nasze spotkanie, w tej sprawie wczoraj, wczoraj mówiliśmy o kolejnych rzeczach. <trych> Mówiliśmy wczoraj o tym, kochani, czym jest chrzest wodny. Aha, mówiliśmy wcześniej jeszcze, zanim mówiliśmy o, tym, o chrzcie, mówiliśmy o tym, że wszystko mamy za darmo. Ja mówiłem wczoraj o tym bardzo długo, że wszystko mamy za darmo. Wszystko mamy z łaski, i wszystko mamy przez wiarę. Tylko tak się funkcjonuje w królestwie Bożym. za darmo, z łaski, przez wiarę. Bardzo proszę przesłuchajcie tych, e, tego fundamentu, on zaraz będzie, zaraz będzie w internecie. E, mówiliśmy o e, chrzcie wodnym, mówiliśmy o tym, że chrzest wodny nie jest nam potrzebny do tego, aby wejść do nieba, bo do nieba wchodzimy bez chrztu wodnego. Chrzest wodny natomiast jest e, nam potrzebny, do tego, abyśmy mogli <śmiech> dalej korzystać prawidłowo ze zbawienia. Czyli nie potrzebujesz go do tego, aby do nieba wejść, ale potrzebujesz go do tego, aby żyć tu zwycięskim życiem. E, bardzo to jest ważna rzecz. Wielokrotnie ja o tym mówię, że chrzest jest jednym z najbardziej, to jest jedna z takich naj, jeden z najbardziej popapranych elementów w chrześcijaństwie. Jedni z tego zrobili doktrynę religijną, inni z tego zrobili e, tylko historię, jeszcze inni e, w ogóle nie wiedzą o co chodzi w tym. Są różne jakby nurty. E, mówiłem o tym bardzo bardzo mocno, że jest to e, wejście w twoje, e, w twoje życie duchowe, to jest chrzest. Wejście w Z Kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie, stajesz się człowiekiem, który jest obywatelem Królestwa Bożego. Krótko powiedziawszy, przyznałeś się do Boga i narodziłeś się na nowo. Kto uwierzy w sercu swoim i wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie, tak? I tam jest greckie słowo sozo, zbawiony będzie. Czyli I te greckie słowo sozo zawiera w sobie ogromną, ogromny potencjał, zbawienie od grzechów. Zbawienie od chorób, od biedy, zbawienie od odrzucenia, zbawienie w ogóle od wszystkiego, co jest negatywne i niszczące. Prawda? I przez nowe, kiedy następuje Nowe Narodzenie, to Ty wchodzisz w pierwszy element zbawienia. To jest pierwszy element. Czyli Ty stajesz się obywatelem nieba. I teraz Ty się przyznałeś do Boga. Halleluja, tak? Ale podczas chrztu, to Bóg się przyznaje do Ciebie. To jest bardzo ważne, to nie jest religijny zwyczaj, to nie jest bzdurka, okay? ty nawet nie wiesz co się dzieje wtedy w duchowej rzeczywistości, widzisz kiedy ty się narodziłeś z Bożego Ducha i Jezus jest moim Panem, to ty ogłosiłeś w rzeczywistości duchowej wobec aniołów Bożych, wobec ludzi, tak? I również wobec piekła, że ty jesteś obywatelem Chrystusa Bożego i narodziłeś się na nowo. I tego ci nikt nie wydrze. Natomiast kiedy dokonujesz chrztu, to ty proklamujesz to w proroczy sposób. I wtedy ojciec mówi: Mój chłopak, moja dziewczyna, to wtedy ojciec przyznaje się do ciebie. Przed aniołami, przed ludźmi, przed demonami. Ojciec mówi to do ciebie. To jest proroczy gest. Proroczy gest. To jest bardzo ważna rzecz. Mówiłem o tym, przesłuchajcie tylko proszę. I mówiłem na temat Biblii. Na temat e, tego, e, czym jest Biblia, w jaki sposób mamy z niej korzystać, e, jakie są wypaczenia z tym związane, e, co powinniśmy, a co nie powinniśmy e, jakby mieć, jak, gdzie Biblia jest w naszym życiu, czym ona jest, a czym ona nie jest. To jest też niezmiernie ważna sprawa, żebyśmy na tym, na tym mieli zbudowany ten fundament. Dzisiaj chcę zacząć od tego, Czym jest modlitwa? Wiecie, greckie słowo określające modlitwę to jest homaj, czyli skierowany na, czyli modlić się, to jest być skierowanym na. Modlitwa jako sama z siebie, modlitwa nie odnosi się do Boga. Słowo modlić się oznacza być skierowanym na, czyli jeżeli gdziekolwiek Ty skierujesz swoją uwagę, ducha, duszy i ciała, to znaczy, że Ty się modlisz do tego do kogoś lub do czegoś, rozumiesz? Jesteś w stanie modlitwy. Proszę o czyli jesteś w stanie skierowania na. Modlitwa to nie są e, jakieś sprawy związane z tym, że my, e, my sobie teraz... Modlitwa to jest, to jest rozmowa z Bogiem, ludzie mówią. I nie, rozmowa z Bogiem jest częścią modlitwy. Tak. Rozmowa z Bogiem to jest część modlitwy. Wiesz, bo ja na przykład sobie milczę z Bogiem i też się modlę. Okay. To jest bardzo szerokie pojęcie. Życie istnieje, istnieje proces homaj, to jest życie modlitewne, czyli życie skierowania na. Dlatego jest napisane, żeby kochać Boga z całego swojego serca, czyli odrodzonym duchem, tak? całą swoją duszą, czyli całą swoją psychiką, tak? z dokładnością jakby bardzo szczegółową, jeżeli chodzi o nasze myśli i z całej naszej siły czyli angażując w to swoje ciało. Po prostu. Czyli wiecie, przyjaciele tak na marginesie zupełnie mówiąc, że w pewnych, zresztą o tym za chwilę będę mówił, że pewnych rzeczy nigdy nie.. I yy, to też protestanci to zgubili, zgubili to w ogóle. Katolicy zrobili z tego, słuchajcie, religię, a protestanci to wzięli zgubili. i zgubili. Ja zawsze ludziom mówię, czy ty wiesz, że w pewnych momentach inaczej nie będziesz się modlić przez swoje ciało. Po prostu zaraz o tym powiem. E, Proce homaj skierowany na. I teraz zaczyna się to od Ciebie, czyli modlitwa przede wszystkim to jest Twoje skierowanie na Boga. To nie jest wspólne skierowanie na Boga, tylko Twoje. Nie ma wspólnego skierowania na Boga, jeżeli nie ma wspólnej modlitwy prawidłowej, jeżeli nie ma indywidualnej modlitwy. Czyli jeżeli nie masz indywidualnego życia z Bogiem, e, modlitewnego, na pewno nie będziesz miał społecznościowego życia z Bogiem. To się odbija w wizerunku wspólnot różnego rodzaju. To bardzo dobrze widać jak tam jest, tam nie ma harmonii, nie wiem czy wy zauważyliście dzisiaj, jak tutaj e, my modliliśmy się, powstawała harmonia, zauważycie harmonię? Harmonia. Tego nikt nie ustala, ale wiecie, ja, ja celowo nie robię pewnej rzeczy. To jest wkurzające dla ludzi, którzy chcieliby mieć poukładane rzeczy. Ja celowo nie układam różnych rzeczy. To jest przemyślane, żeby się to wiedzieli. To nie jest sprawa związana z tym, że jakimiś niedociągnięciami, bo jestem bardzo skrupulatnym człowiekiem. Zapytajcie moje żony, jak ja funkcjonuję. Bo ja dobę rozciągam do granic możliwości. Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy my zrozumieli, że w nas musi powstać, powstać harmonia wspólnotowa. <śmiech> harmonia. I to będzie funkcjonowało we wszystkim. Jeżeli to zafunkcjonuje, we, we wspólnocie modlitwy, bo to zafunkcjonuje we wszystkim, gwarantuje Ci. Krótko powiedziawszy, jeżeli będziesz w stanie modlić się z kimś z kościoła, realnie się modlić, tak? Będziesz w stanie z nim zrobić wszystko. To jest proste jak drut. Ponieważ od tego się zaczyna: od skierowania na. Od skierowania na. E, od czego zaczniemy. Łukasz 6,12, chociaż sobie to zapisujcie. Słowo Boże nam pokazuje, że modlimy się tylko do Boga. Modlitwa, <coughs> to nasze znaczy skierowanie na, to jest skierowanie na Boga. Nie ma modlitw, My to wszystko wiemy, a tutaj, ale chcę, żebyśmy te rzeczy mieli jasne bardzo. My się modlimy tylko i wyłącznie do Boga. My nie mamy pośredników, tak? <coughs> to znaczy, jeżeli Ktoś yy, modli się do kogoś innego niż do Boga, to jest ta osoba, <tryk> która nie zna Boga. On nie poznała Jezusa. Albo jest to osoba, która dopiero co poznała Jezusa i jeszcze nie wyszła z mentalności modlitwy do czegoś lub kogoś innego. Bo skierowanie się na coś, z swojej uwagi na coś lub na kogoś, powoduje, że zmniejsza się Twoja uwaga na Boga. Dlatego nie można się modlić do Boga i jeszcze do kogoś, prawda? Do jakiegoś bóstwa. Takiego czegoś nie ma. Po drugie, Ewangelia Mateusza 6,6 6 i do tego sobie dopiszcie Ewangelia Jana 14,13. Ewangelia Mateusza 6,6 i Ewangelia Jana 14,13 pokazuje nam bardzo ważną rzecz która nie jest do końca zrozumiana też przeze mnie i ja myślę, tak sobie myślę, że chyba nie ma kogoś, kto to rozumie do końca Ale ja powiem dalej na, na, na czym jakby polega całość modlitwy naszej, jakby zarys życia modlitewnego. natomiast yy, pamiętaj uwielbiać, wywyższać, chwalić, czcić e, winieneś Całość Bożego Bóstwa – Ojca, Syna i Świętego Ducha. Natomiast, Natomiast gdy składasz jakąkolwiek prośbę do Boga, tak? To nie prosisz Jezusa i nie prosisz Ducha Świętego. Jest bardzo ważne. To musimy wyeliminować z naszej mentalności, bo to nie działa. Dlaczego to nie działa – nie wiem. <grym> nie wiem do końca. Powolutku zaczynam te rzeczy rozumieć, powolutku, tak? Ale to jest dla mnie jeszcze wszystko, ten temat jest do końca niejasny dla mnie. W ogóle musisz być wolny do tego, że pewne rzeczy będą dla Ciebie niejasne. I tak jak tutaj wszyscy siedzimy, to i tak dla nas wszystkich nie jest jasne to, że Bóg jest Trój jedyny. Ile nas tutaj jest, tyle mamy jakby myśli związanych z tym. I niekoniecznie te rzeczy muszą być w nas współkładane intelektualnie. ale Fakt jest taki, jest Ojciec, Syn i Święty Duch i to jest jeden Bóg, chociaż jest ich trzech i wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest, są różne teorie, teorie teologie i tak dalej, natomiast ja zawsze powtarzam, ja jestem praktykiem i jakby jako praktyk szukam Bożego prowadzenia w sposób praktyczny i zobaczyłem bardzo proste rzeczy, bardzo proste rzeczy zobaczyłem w moim życiu, że a jest to oparte na Słowie, które podjętowałem Modlimy się, Kiedy modlimy się prośbą, to modlimy się do Ojca w imieniu Jezusa. My stajemy w imieniu Jezusa. To jest w ogóle przedziwna rzecz. Wiecie, że my jesteśmy jedno z Jezusem. Jesteś jedno z Jezusem. Co to znaczy jedno z Jezusem? To znaczy, że jak Ty się modlisz, czy yy, mówię o tej części modlitwy, o której, yy, którą nazywa się prośbą, to i, czy, ty, czy Ty o coś prosisz, to Ty prosisz nie... Yy, ty nie prosi, wiesz mówi się w imieniu Jezusa, religia dodaje to, w imieniu Jezusa, zresztą to się tak utarło w nas i my dodajemy te tę formułę, ale tu nie chodzi o tą formułę, ta formuła jest w ogóle nieważna. Ty w ogóle nie musisz używać formuły w imieniu Jezusa. Wiesz o tym? W ogóle. To jest w ogóle formuła niepotrzebna, bo te słowo, że Ty prosisz o coś w imieniu Jezusa, oznacza, że Ty jesteś w miejscu Jezusa, zjednoczony z Jezusem. Czyli kiedy Ty idziesz przed Ojca i mówisz, Ojcze, ja tego potrzebuję, tak? To jest dokładnie to samo, co jakby prosił sam Jezus. To znaczy, że Ty jesteś w imieniu Jezusa. Rozumiem? Twoja formuła do tego w imieniu Jezusa jest rzeczą zbędną. Rozumiesz? Tak samo jak nie muszę, e, powtarzam to też, bo się tego nauczyłem. Ja się tego nauczyłem, to jest nieszkodliwe, ale też się nauczyłem takich formuł przez lata przebywania w różnych gdzieś tam religijnych miejscach. Ale na przykład kiedy wyrzucam demony zobaczyłem, że tak samo wychodzą, kiedy używam formuły w imieniu Jezusa, jak kiedy nie używam tej formuły. Ostatnio w Bytomiu uwalnialiśmy kobietę i mówię, kto chce być uwolniony od demonów, proszę wejdźcie do przodu. W środę teraz. No i wyszli ludzie do przodu i mówię tak, proszę wszyscy otworzyć usta. I ono, oni wszyscy otworzyli usta, a oprócz kobiety na końcu. Spojrzałem na nią i mówię otwórz usta. Jeszcze mocnie zacisnęła. Już wiedziałem, że jest manifestacja demoniczna na samym początku. Podszedłem do niej. Ja tą kobietę kiedyś uwalniałem od demonów. Ona kiedy po raz pierwszy trafiła e, do naszej służby e, o, o, po pomoc. To ona chodziła o kulach, była w strasznym stanie, miała po prostu masakrę ze stawami, no z mięśniami, straszne rzeczy z w W tej chwili już przyszła, była, ja nie widziałem już długo, była bez kul, z mięśniami, ze stawami, jest wszystko ok, to nie jest problem już. Ale e, ja jej powiedziałem kiedyś, co ona ma robić, ona tego nie robiła. Ja zawsze jak spotykam tych samych ludzi na swojej drodze w jakimś czasie, którzy nie czasie, którzy mają powrót demoniczny, e, to ja wiem, że oni po prostu byli nieposłuszni. To jest jedyny powód. Nieposłuszny człowiek przyszedł. I kiedy ja do niej podszedłem, e, spojrzałem w jej w oczy i powiedziałem do demona, Ona, mówię, znasz mnie. Mówię: Przypominam ci siebie. Pamiętasz mnie. Dwa lata temu kazałem ci wyjść z tego ciała. A patrzę, a ją gniewiesz. Mówię: I wiesz, że teraz też będziesz musiał wyjść. Tak się tak rozmawiam. To jest nagrane. A ja, ja ona się gnie. Ja mówię: I teraz, mówię. Przypominam Ci co przeżyłeś pod krzyżem, mówię, jak byłeś torturowany, mówię i w tym momencie ona upadła na ziemi, de zaczęły demony z niej wychodzić. W konsekwencji ona e, resztę nabożeństwa spędziła w e, kościelnej ubikacji leżąc przy sedesie i żegając z demonami do sedesu. Była w takim stanie, że była tak, e, manifestacje były takie, że ona myślała, że, do, że coś z sercem będzie miała. Ona przy tym sobie mówi: Może wezwać bo Ja mówię: Nie trzeba pogotowia Ja mówię: Spokojnie, mówię wyżygaj to do końca, zaraz będzie dobrze. Mówię: Wiesz. I ona żygała tymi demonami. I potem my ją posadziliśmy tam na takiej na takim wersalersce. I mówię: Odpocznij. I kiedy już wszyscy wychodziliśmy, ona już wychodziła o własnych siłach. Mówi: Okej, okay. jest okej, okay. jest w porządku. I dzwoniła do mnie parę dni później. I to już był zupełnie inny głos tej kobiety. Zupełnie inna sytuacja. Ja mówię, Chodzi o co? Kiedy Ty, m, przypomnij sobie sytuację e, synów z Cewy, którzy wypędzali demony, próbowali wypędzać demony w imieniu tego Jezusa, którego znał Paweł i w pewnym demony pobiły ich. I mówi tak, ta, dlaczego? Mówi tak, kim Jezus jest, posłuchaj, kim Jezus jest, wiemy, ok, Pawła znamy, wiecie. Ale kto wy jesteście, nie wiemy. Co rozpoznają złe duchy? Rozpoznają to, czy ty jesteś w imieniu Jezusa. Ty jesteś w imieniu Jezusa. Jakby wsiąknąłeś w to. Okay? Dlatego kiedy się modlisz prośbą, to zanosisz się do Ojca. Nie zanosisz się do Jezusa, bo ty jesteś w Jezusie. Posłuchaj, jesteś w Jezusie, Chrystusie, a Duch Święty jest w tobie. Rozumiesz, co polega ten cały związek? Ty jesteś w Chrystusie, a Duch Święty w Tobie, rozumiesz? I Ty teraz w tej formie, będąc w Chrystusie i z Duchem Świętym w Tobie, mówisz coś do Ojca i Ojciec, rozumiesz, Ojciec zawsze wysłuchuje swojego Syna. Jak ja się zorientowałem o co tu chodzi, rozumiesz, ja mówię wow, bo tu nie chodzi o mówienie tej formuły, a więc jeżeli my prosimy, to robimy to w imieniu Jezusa, a zwracamy się do Ojca. Trzecia rzecz, Łukasz 11,2, Jezus uczy modlić się swoich uczniów tak? i mówi do nich podstawową formułę, gdy się modlicie, mówcie. mówcie. Na czym rzecz polega? Całe nasze życie jest życiem modlitwy, okay? ale jesteśmy ludźmi, którzy otrzymali możliwość mowy, jesteśmy jedynymi, jedyną formą na tej ziemi, która mówi. Dlaczego tak jest? Bóg Jedyny wie, ok? Nie zajmujemy się tym, stajemy na tym, co oczywiste, mówimy. I Jezus uczy swoich uczniów modlić się i mówi tak, gdy się modlicie mówcie, dopiero potem mówi ojcze nasz, tak dalej tak Natomiast On uczy ich mówić, dlatego też kiedy Ty chcesz rozwijać swoje życie modlitewne, już wiedząc, że to jest życie modlitewne, to co Ty rozwijasz? Mówienie. Ja zawsze do ludzi mówię, proszę mówić do Boga. Kiedy Ty będziesz mówił do Boga, to Ty sobie potem myśl do Boga i milcz z Bogiem. Zaczynamy rozwój naszego życia modlitewnego nie od myślenia wobec Boga, tak? tylko od mówienia do Boga. Tak? Mówimy do Boga, zaczynamy mówić. Ja nawet wczoraj mówiłem na temat Biblii, ja mówię proszę czytać Biblię tak, żeby słyszeć jak się czyta. Nie czytaj w myślach. Jak musisz, to czytaj w myślach. Ale zazwyczaj nie czytaj w myślach, tylko wypowiadaj. Jak wiecie, że, że Żydzi, to oni w ogóle nie rozumieją co to znaczy czytanie w myślach. Żydzi to mają od dziecka wbijane w swoich szkołach, że się czyta yy, głośno. Dlaczego? Bo wtedy biorą udział dwa elementy. Dwie bramy, to jest brama jedna i brama druga. Dlatego też do Józuego Bóg powiedział, niech ta księga nie oddala się od czego? Od ust Twoich. Rozumiesz? On nie powiedział od myśli Twoich, on powiedział od ust. Tak? To samo dotyczy modlitwy. Pamiętajcie, przyjaciele, cały czas jesteśmy trójjedyni, czyli mamy ducha, duszę, czyli psychikę i ciało. I to wszystko ma brać udział w modlitwie. To nie jest tylko modlitwie, ja się tak w duchu modlę. Ludzie mówią, modlę się w duchu, to znaczy, że się modlą w myślach. Takie coś mówię. Ja tak się wewnętrznie modlę. Okej, okay, ja w to wierzę. Ja w to wierzę, tylko że zrozumcie, życie modlitewne jest życiem, które ma wywierać wpływ. I na przykład, Ty się możesz modlić w myślach, ale to nie wywrze wpływu na diabła. A wiesz dlaczego? Bo diabeł nie zna Twoich myśli. Proste jak drut. A więc Ty nie możesz się pomodlić w myślach? Oczekując, że w wyniku tej modlitwy odejdzie szatan. Ty musisz modlić się Twoimi ustami. Rozumiesz? Zacznij się modlić Twoimi ustami. Gdy się modlicie mówcie. Jak wygląda podział modlitewny przyjaciele? 60% modlitwy, jeżeli możemy to procentowo tak to jest uwielbienie Boga. Czyli nasza modlitwa, nasze życie modlitewne, to jest życie uwielbienia, to jest ponad połowa, to jest uwielbienie Boga. Tak. Posłuchaj, uwielbienie Boga jest kluczową częścią naszego życia modlitewnego. Czym jest uwielbienie Boga? Uwielbienie Boga ono ma trzy elementy, które nam Słowo Boże pokazuje. To jest chwalenie, to jest dziękowanie i to jest czczenie. I zarówno w, twojej, w Twoim uwielbieniu w osobistym, jak i społecznym w Kościele, my musimy wiedzieć, że to zawsze tak wygląda. Dlaczego? Bo Bóg to wziął, wymyślił tak. Zawsze stajemy w pokorze przed jedną rzeczą. To, co On wymyślił jest najlepsze i najdoskonalsze. I On pokazuje na przestrzeni całego Słowa Bożego, że głównym, główną częścią modlitwy, mniej więcej 60% jest uwielbienie Boga. Uwielbienie składa się z chwalenia. Które określa wielkość Boga, chwalenie Boga określa Jego wielkość, dziękowanie Bogu określa Jego dobroć, a czczenie Boga określa Jego świętość i to są niezachwiane zasady uwielbienia Boga. Każdy człowiek, który ma objawienie, żeby być lewitą, czyli człowiekiem chwalącym Boga, nawet społecznie, czyli grając, śpiewając i tak dalej, nie mając tego objawienia, będzie popełniał kardynalne błędy. Posłuchaj. Jak ja czasami słucham, co ludzie robią w kościele. Słuchaj, przychodzi Boża obecność, ktoś zaczyna klaskać, a czasami jak jest ktoś blisko, to go biorę za regen i nie klaszcz. Nie klaskam. Był czas klaskania. Teraz nie jest czas klaskania. Mówię teraz do was, którzy macie mężów i żony. Jest E, mąż, żona leżą w łóżku, dochodzi do sytuacji intymnej i raptem żona zaczyna klaskać więcej. Dziękuję I krzyczy. Rozumiecie? Wiecie co to jest? Wiecie, co to jest? Profanacja. Profanacja tej intymnej sytuacji. Ludzie myślą, że Bóg to jest jakiś gostek. Że my możemy w Jego obecności w każdej chwili robić, co nam się żywnie podoba. Nie. Jeżeli Ty określasz wielkość Boga, czyli Go chwalisz, to na rzęsach chodź Skacz, krzycz, wywyższaj, pełzaj, nie wiem co ty tam chcesz robić, rób, tańcz, rozumiesz o co chodzi? W ogóle to nie ma żadnego znaczenia, staraj się mniej więcej nie uszkodzić otoczenia. O, powiem w ten sposób, staraj się nie uszkodzić otoczenia, rozumiesz? Patrzę żebyś kogoś, nie wiem, po prostu ja wiem, że jeżeli ty będziesz, e, e, jakby realnie oddany w tym, co robisz, tak? To, to rzadko się zdarzy coś takiego, że komuś przyłożysz w głowę, czy coś tam, coś, tam, no nie? Czy tam. No, ale to nie ma znaczenia. Tu możesz w ogóle nie. Dlaczego? Bo ty określasz swoim chwaleniem wielkość Boga, potęgę Boga. Jedni tańczą, inni klaszczą, trzeci coś tam innego, inni krzyczą, jakieś wydają dziwne tam dźwięki z siebie, coś tam robią, rozumiesz, nie wiem, jedni flagi łapią, inni coś tam rozumiesz, nie wiem co tam robią, nieważne, to w ogóle nieważne, ważne dla kogo, nie nieważne w ogóle, co Ty tam robisz. I wiesz, religia oczywiście teraz to normuje, a my nie normuj, dawaj, mówię, chcesz w butach, to w butach, bez butów, bez butów, staraj się jakoś tak nie rozebrać, żeby tam nie pouciekali, wie tak? tak no rozumiem? To w miarę w kulturze, w której jesteś, żeby nie narobić bydła, tak? Dlaczego? Bo to i tak jest najczęściej skąd? Z ciała. A powiem Ci dlaczego tak jest. Bo uwielbienie społeczne zawsze zaczyna się z ciała. Bo co mówi list do Koryntian? Że najpierw jest to, co cielesne, a dopiero potem to, co duchowe. Nie ma czegoś takiego, że uwielbienie, Rozumiesz? Że chwalenie Boga określającego wielkość, zaczyna się w duchu. Wszyscy w duchu. Nie! Przecież ja wiem, że nie. Rozumiesz? Ja wiem, że nie, bo to, bo to tak nie jest. Potem, kiedy wchodzisz w etap dziękczynienia, określasz już dobroć Boga, tam się nawet zmienia muzyka. Pierwsze piosenki, pierwsze melodie, one mogą być po prostu, rozumiesz, jakiekolwiek, nie? To, to jakby one są spontaniczne, one są szalone, one po prostu zawierają w sobie różne rysy kulturowe. Tu masz takie, tu masz takie afrykańskie, że to jakkolwiek, to nie ma żadnego znaczenia, rozumiesz? Bo to i tak się zaczyna w ciele i Bóg to wie i Bóg to honoruje. Ludzie, tego się nie trzeba wstydzić, tym się nie trzeba przejmować, Nie możesz z siebie zrobić głupka pierwszej liki, dlaczego? Bo i tak zaczynasz w ciele i to jest Twój kochany tata, który patrzy na Ciebie i mówi po prostu, mój mały wariatek, moja mała wariatka idą do przodu i to jest fajne. Zobacz, spójrz na swoje dzieci, co one w ogóle czasem wyrabiają, żeby Ci się przypodobać, co one człowieku, jakie one teksty w ogóle mają, wiesz, nie? Absurdalne teksty, w ogóle rozumiem, bo to dzieci, a ty na nie patrzysz z czym? Z miłością. Ok? Z miłością patrzysz, by tak, to moje stare aniołowie oczy zakrywają wtedy. Jak najczęściej, jak do, jest, jest, rozpoczyna się uwielbienie i ludzie chwalą Boga, to ja, ja to przypuszczam, że aniołowie mówią ojcze. Czy na pewno? Tak, tak, Gabrielu. Tak. Jest, jest dobrze w ogóle wiesz, nie? Potem ludzie podczas chwalenia Boga, zaczynają, e, zaczyna w nich się budzić wdzięczność i wiesz jak to jest, jak się w Tobie budzi wdzięczność. Ona się budzi wtedy, kiedy Ty wywyższasz Go jako wielkiego Boga. Budzi się wdzięczność i wchodzisz w miejsce, które zaczyna stykać się z duchowością dopiero. Rozumiesz? Stykasz się. W dziękczynieniu stykasz się z duchowością. Stykasz się z nią. Zaczynasz być wdzięczny za to, co masz i to jest czas dziękczynienia i to jest czas określania dobroci Boga, rozumiesz? I tu się dopiero stykasz z duchowością, zauważcie jak to jest w obierwieniu, ty w ogóle potem to już nie pamiętasz, nie pamiętasz o tym co robiłeś przed chwilą, to jest nieważne, teraz się stykać powstaje wdzięczność i dopiero na odcinku wdzięczności my, rozumiesz, z ciała, Poprzez duszę zaczynamy dotykać ducha. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że my chwalimy w ciele. Rozumiesz? Chwalimy w ciele. A dziękować zaczynamy idąc przez duszę naszą. Przypominam jak był zbudowany namiot na pustyni. Był przedsionek, było miejsce święte i miejsce najświętsze. Przedsionek oznacza ciało, miejsce święte oznacza duszę, miejsce najświętsze oznacza ducha. Żeby wejść do ducha trzeba było przejść przez ciało i przez duszę. Każde z tych rzeczy było zrobione z innych elementów. Rzeczy, które były w przedsionku, czyli rzeczy cielesne, były miedziane i były, e, i były żelazne. To jest, to jest symbol e, władzy człowieczej i symbol sądu. Rozumiesz? Tam następuje dopiero pierwiastek początkowy, potem było złoto i srebro, czyli odkupienie i świętość. Rozumiesz? A na końcu to nie było nic, tylko stała Arka Przymierza. Nawet okien nie było. A więc dziękczynienie jest drugim elementem. określamy dobrość Boga i na końcu jest oddawanie czci. I tutaj jesteś w duchu, tak naprawdę. Tu dopiero tak naprawdę wielu ludzi jest w duchu. I tutaj jak ktoś zaczyna robić rzeczy w ciele, to zaczyna być kłopotliwy. Zauważacie to, że kiedy przychodzi element czci, to czasami jedno głupie słowo, które gdzieś pada na sali. Rozumiesz? Po prostu dla Ciebie jest jak cios. Jak cios. Jak cios. Jakby ktoś Ci oka dotykał. Dlaczego? Bo Ty jesteś w miejscu najświętszym. Ty okrętasz świętość Boga. I tutaj wchodzi w grę. Wielokrotnie, że Ty już nie możesz nic, nawet nie możesz nic powiedzieć i określasz swoje, to co, to, co dzieje się teraz, to określasz poprzez ciało. Ludzie klękają, padają na twarz, ludzie płaczą, śmieją się, zależy jak działa Duch Święty. Rozumiesz? Także tak wygląda, tak wygląda element tej modlitwy, tej części modlitwy zwanej uwielbieniem. To jest uwielbienie, to jest chwalenie, dziękowanie i czczenie, obyczanie wielkości, dobroci i świętości Boga. I to jest coś, co jest główną rzeczą naszego życia. I tak musi też wyglądać uwielbienie Twoje osobiste. Ono nie ma reguł, jakby, ale, ale to są jego granice. Drugą częścią modlitwy jest ogłaszanie, to jest mniej więcej 20%, czyli powtarzanie tego, co już Bóg powiedział. Twoje życie modlitewne musi zawierać w sobie silny element ogłaszania, silny element ogłaszania, czyli my musimy mówić to, co Bóg powiedział. Co to jest? To jest jak broń kochani. Dwa, to jest nie tylko jak broń, ale jak, jakby oddanie honorów naszemu Panu. Jeżeli ja mówię do, do, do jakiej dziedziny życia, to co Bóg już powiedział, to ja mówię, że ja się zgadzam w 100% z moim Bogiem. To jest bardzo ważne w duchu, bardzo ważne. Ogłaszanie jest bardzo, bardzo ważne w duchu. 10% naszej modlitwy to jest proszenie o swoje sprawy. Posłuchaj. 10%. Zobacz jaki tu jest ciężar gatunkowy. 60%, 20%, 10% proszenie o swoje własne sprawy. Twoja modlitwa, ona nie może być listą zakupów. W ogóle. Wielokrotnie gwarantuję Ci, że jeżeli masz prawidłowo zbudowane uwielbienie i ogłaszanie Bożego Słowa, to nie będziesz miał o co prosić. Po prostu nie będziesz prosił. Rzadko o coś poprosisz. Ten 10% spadnie do 3%. Czemu? Bo rzeczy się będą działy. Halleluja! One będą po prostu, więc o co tu prosić, jak się ma. Nie ma o co poprosić nawet. Rozumiesz, co jest wymiernikiem naszego chodzenia z Bogiem, że nie mamy o co poprosić. Ale numer. A teraz co teraz świadczy o naszej cielesności? Im więcej prosimy, tym bardziej cieleśni jesteśmy. Zobacz jak życie modlitewne jest probierzem naszego życia, zobacz jak życie modlitewne pokazuje Ci pion w Twoim życiu, od razu możesz się określić, czy jesteś bardziej duchowy, czy bardziej duszewny, czy bardziej cielesny, możesz to spojrzeć, zależy jak masz, jeżeli 50% Twojego życia to jest proszenie Boga, to Ty jesteś kochanym bratem, ciostrą w Chrystusie, ale Ty w ciele chodzisz zazwyczaj, bo bez przerwy prosisz. I. Ostatnia rzecz, 10% to jest wstawiennictwo, ja uważam, że ludzie zbyt wiele się wstawiają, a wiecie dlaczego? Dlatego, że widzisz, kiedy Ty masz prawidłowo ugruntowane życie uwielbienia i ogłaszania, rozumiesz? To Ty w duchowej rzeczywistości jesteś jak król i Ty ustanawiasz rzeczy, ustanawiasz rzeczy. Wstawiennictwo okazuje się, że jest, wiecie czym? Ustanawianiem rzeczy, prostym ustanawianiem rzeczy. Często do mnie ktoś mówi, dziękuję ci, że się pomodliłeś o bo Ktoś do mnie pisze, a Artur, módl się o coś, tam był tam dziewczyna, to czy tamto. A ja po prostu, a ja w ogóle wiesz, czytam tego sms mówię w imieniu Jezusa, nam tego raka teraz, mówię, który tam ta dziewczyna, tak powiedział, nie znam tej dziewczyny. I tam ktoś napisze, a Artur, dziękuję ci za bój modlitewny, wiesz, wiesz, jaki był mój bój modlitewny, bo tego SMS-a kasuję zaraz. To było tak, że ja przeczytałem SMS-a, mówię, przeklinam tego raka i skasowałem tego SMS-a, wiesz, koniec. A więc widać, że, e, że, że, że, że to tak wygląda. Uwielbienie 60%, 20% to jest ogłaszanie i po 10% naproszenie o swoje sprawy i wstawiennictwo. Jakie mamy rodzaje modlitw? Przede wszystkim to jest modlitwa indywidualna, czyli mamy życie, co ja powiedziałem, indywidualne życie modlitewne. To musisz budować i to jest twoim priorytetem, tak? Pamiętaj, nigdy nie będziesz miał prawidłowej modlitwy społecznej, jeżeli nie będzie prawidłowa modlitwa indywidualna. Drugą rzeczą jest modlitwa społeczna, czyli wspólna, czyli my wspólnie te rzeczy robimy, wspólnie. I trzecia rzecz to jest modlitwa zgody, o której mówi nam Biblia i wtedy dopiero modlitwa zgody w Kościele jest w stanie funkcjonować prawidłowo, jeżeli jest prawidłowo ukierunkowana modlitwa indywidualna i modlitwa społeczna. Bo ja nie wierzę w to, że ludzie będą w stanie się zgodzić razem co do jakiejś sprawy, jeżeli nie będą wspólnie mieli harmonii w modlitwie społecznej a nie będą mieli, jeżeli nie będą mieli prawidłowej modlitwy indywidualnej. Modlitwa zgody, tam gdzie jest napisane, gdzie dwóch lub trzech z Was ustanowi coś, czy też zgodzi się ze sobą, to tam jest takie greckie słowo określające harmonię w muzyce. To nie to, że Ty… Ja, zgodność to jest zgodność w stu procentach. Często ktoś będzie mówi zgódź się ze mną, tylko ja i absolutnie się z Tobą nie zgodzę. Ale dlaczego? Ja mówię, dlatego, że Ty bzdurę gadasz Tobie. Przecież nie mam zgody na to, co do mnie mówisz. Bo ludzie do mnie mówią na przykład, zgódź się ze mną w modlitwie, żeby yy, mój mąż się nawrócił na przykład, nie? A ja po prostu wiem, <coughs> że ta osoba, ona ma głęboki problem, głęboki problem, że ten mąż niezbawiony czy ta żona niezbawiona są dla nich ważniejsi niż Chrystus, rozumiecie? Wieś ile razy mnie ludzie próbują wkręcić w coś takiego, co się nazywa modlitwą zgody? Że ona mu sobie pobrudziła po lusek, tutaj, to jest ważne. dziecka to jest mega ważna sprawa. A więc widzimy modlitwa indywidualna, społeczna i dopiero modlitwa zgody, wysoki pułap modlitwy zgody. Ja, dlatego jest napisane, jeżeli dwaj lub trzej zgodzą się o coś, to na pewno dostaną, zobaczcie gdzie jest numer, na pewno! Ale żeby oni się zgodzili ze sobą razem, przyjaciele, to oni muszą być zgodni w modlitwie społecznej. A żeby byli zgodni w modlitwie społecznej, to oni muszą być zgodni w modlitwie indywidualnej z Bogiem. To muszą być zgodni z Bogiem. Ktoś ma popaprane życie modlitewne, rozumiesz? Żyje jak chce, tak? Do kościoła przychodzi albo nie przychodzi i on do mnie dzwoni mówi, weź się ze mną zgódź w modlitwie. Ja mówię, ja weź się goń. <śmiech> nie, o to chodzi. Ale czemu mnie w to mieszasz? Czemu mnie mieszasz w twoje problemy życiowe? Nie chcesz przychodzić normalnie do rozwiązań bożych, a do mnie mówisz się zgódź? Ja nie chcę się z tobą zgadać w niczym. Bo ty jesteś w stanie, że po prostu ty, ty nie masz wybudowanego życia modlitewnego: formy modlitwy. Po pierwsze, jest to komora. Komora. Komora modlitewna. My musimy mieć swoje komory modlitewne. Czyli my musimy mieć swój czas odseparowany dla Boga i ja nie wierzę, że ktoś do mnie mówi tak, ja się, ja mam wszędzie komorę. Ja mówię, wiesz co, gdybyś Ty miał wszędzie komorę to Twoje życie było zwycięskie, Twoja komora się może poszerzać. Ja wiem, że jest możliwość, żeby mieć wszędzie komorę, ale to jest, to jest jakby stan, kiedy Ty zacząłeś od komory oddzielając dla Boga czas. Ja swoją komorę, ja mam bardzo poszerzoną komorę, ale ja swoją komorę zaczynałem od, nie, tak, nie, nie, nie w ten sposób, że ustałem i w sposób jakiś pyszny z duszy powiedziałem, mam wszędzie komorę, tylko ja zacząłem oddzielać czas, oddzielać czas. Bóg pokazuje jak oddzielać czas. Święty Paweł mówi, wykorzystujcie czas. Wiecie co to słowo tam dokładnie oznacza, ta fraza wykorzystywać czas? To znaczy, że albo my mamy urywać nasz sen kładąc się później spać, tak? Albo urywać nasz sen, wstając wcześniej. Rozumiesz? Coś urywać musimy. Urywajcie. Urywajcie sen. Urywajcie. Ja zawsze mówię tak, nie masz kiedy się modlić, módl się w nocy. Kiedy mam się modlić w nocy? Ja mówię, ja bardzo cię proszę, na które wstajesz do pracy. 5.30 wstajesz do pracy. Bardzo dobrze. Albo wstaj 4.30. Jak wstanę 4.30 30, to ja się nie będę mógł pójść do porycia. Ja wie tak, będziesz musiał umrzeć na elementu późniejszego położenia się. Albo też zrób lepszy numer, którego ja osobiście jestem zwolennikiem, kładziesz się spać, nastawiasz sobie budzik za 3 godzinki, rozumiesz? Budzisz się w nocy, wstajesz, modlisz się i się kładziesz dalej spać. Pięknie! Gwarantuję Ci, że po 40 dniach jak spróbujesz sobie tak robić, to jesteś w ogóle inny człowiek, przeskoczysz w duchu, taką odległość się w głowy nie mieści. Dawid co mówił? Że o trzeciej straży nocnej wzywam Pana. Okay? Dawid rozumiał czym są modlitwy nocne, Jezus rozumiał czym są modlitwy nocne, cały dzień zasuwał, chłopaki potem odpoczywali i dziewczyny, a Jezus co robił? Poszedł na górę i całą noc spędzał z Ojcem. Ktoś mówi, ale do pracy nie wstanę. Ja mówię, jak w świecie byłeś, chlałeś, skacowany wstawałeś do pracy, można? Było po imprezie iść do pracy, a teraz nie można. A teraz jest dla Ciebie, bo Ci będą oczy kłuły. Bo mi oczy kują, jak ja stanę w nocy. Ja Prawda, niech cię kują. Z Z Komora musi być dla Ciebie priorytetem, bo w ten sposób e, powstawać, się się nie Twoje życie modlitewne. Czyli planowanie. Musisz planować swoje spotykanie się z Bogiem. Planować. Planować. Ok? Planuj. A po drugie jest to modlitwa spontaniczna, czyli jest modlitwa planowana i modlitwa spontaniczna i te dwie rzeczy są ze sobą złączone. Nie ma czegoś takiego, że jest tylko komora, na przykład ludzie mówią, ja mam tylko komorę, ja, ja się na tych ludzi tak przyglądam, mówię, a czy Ty mówię rozumiesz coś na temat spontanu, mówię, umiesz w ogóle jakoś spontanicznie pożyć trochę, czy masz tak wszystko poukładane? Mówię, bo ja mam poukładane, ale też umiem żyć spontanicznie, prawda? Ja, czyli ja, ja mam komorę, ale ja też spontanicznie się modlę. Te dwie rzeczy muszą być ze sobą połączone. Planowane życie modlitewne i spontaniczne życie modlitewne. I ostatnia rzecz, częstotliwość modlitwy. I Słowo Boże mówi ustawicznie, bez przerwy się modlicie. Czyli rozumiecie, my nie, nie mamy, że chodźcie, pomodlimy. Nie, nie tak. Jak ja, ja siedziałem w więzieniu po nawróceniu już, ja, ja się modliłem, to podchodzili do mnie i Ty się modlisz, tak? Ja mówię, no, modlę się, ale Ty już tak tutaj siedzisz 2,5 godziny. Ja mówię, no ale mówię, ale, ale z czym jest problem? A ten chłopak mówi, bo ja nigdy nie widziałem, że ktoś się modlił 2,5 godziny. Ja mówię, ale Ty, mówię, oglądałeś, mówię w telewizji, 2 godziny mecz. Jest to dla mnie niezmiernie dziwne. Mówię, że oglądałeś przez dwie godziny. Tam 22 chyba facetów biega za piłką. Oglądasz to dwie godziny. Mi się dziwi, że ja przez 2,5 godziny tu siedzę. Bo ogóle ludzie jak to się? Ja mówię, bo to jest życie, życie, żyjesz. Ty. Z czym żyjesz? Po prostu żyjesz tym po prostu. A więc modlitwa ustawiczna. Dlatego też mamy inne języki. Wiecie, po co mamy inne języki? Żebyśmy mogli nadrabiać. Nasze braki psychofizyczne. Inne języki nie są po to, żeby troszkę pomówić sobie tam, gdzieś tam. Innymi językami powinieneś modlić się wszędzie i inne języki rozwijać. Inne języki nie mogą zostać na pułapie kilku słów. Inne języki muszą być językami. To musi być potężne życie modlitewne. Musisz potężnie modlić się w innych językach. Wszędzie. Idąc ulicą, jadąc tramwajem, jadąc samochodem, zobacz. Wszędzie możesz się modlić w innych językach. Bywało, że ja się modliłem przez sen w innych językach. Ja się obudziłem, wiedziałem, że się modliłem z innymi językami, innymi językami miałem w głowie. Du, du, du, du, du, du, du. Po prostu, nie? Inne języki cały czas mogą z Ciebie płynąć. Nie potrzebujesz do tego inspiracji Bożej, słyszysz? Nie potrzebujesz do tego emocjonalnego, dobrego stanu, posłuchaj. Ja wie, czemu się nie modlisz? Bo tak jestem smutny. Bo mówię, łudź się innymi językami na smutno. A czemu się nie modlisz? Bo jestem wkurzony. To módl się, proszę cię, jak jesteś wkurzony. Czy Wy wiecie, przecież wiecie o tym, że nawet jeżeli upadłeś, zgrzeszyłeś, to dalej się się modlić innymi językami. Wiesz, że można być w stanie grzechu i modlić się innymi językami? Dlaczego? Bo to się Duch modli. A Duch nie grzeszy. Prosto jak duch. Duch nie grzeszy. Jeżeli ktoś się nie modli innymi językami, to jest szaleńcem. Ustawicznie się innymi językami rozwija. Język. A więc modlisz się ustawicznie i modlisz się z inspiracji. I ludzie mówią: Bo pan mnie tak pobudził, do modlitwy. Ja mówię: okej, okay. a mówię: Modlisz się, jak cię pan nie pobudza? No tak się nie modlę. Ja mówię, że tu giniesz. Smith Wigglesworth, on mówił tak: Ktoś go tam Ktoś powiedział: Mnie pan pobudza, to ja się modlę. Smith powiedział: Ale jak mnie pan nie pobudza, to ja go pobudzam. Taki mamy uchwał. Czasem On mnie pobudza, czasem ja Go pobudzam. Tak sobie żyjemy na tym świecie. Jak On mnie nie pobudza, to ja Go pobudzam. Jak ja Go nie pobudzam, to On mnie pobudza. Rozumiesz? Ja i Jezus jedno jesteśmy. Wiesz, po prostu rozumiesz, że chodzi o to, że Twoja modlitwa musi być ustawiczna i musi być też z inspiracji. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że to są podstawowe rzeczy związane z modlitwą. Dobrze. Drugą rzecz, drugą nagrywamy osobno.